I przeczytajmy teraz z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału, gdzie apostoł Paweł od 12 do 17 wiersza składa świadectwo o tym, czego Bóg dokonał w jego życiu. I to jest jeden z takich fragmentów Bożego Słowa, z którego powinniśmy się uczyć, jak składać świadectwo, jak mówić o tym, co Bóg dla nas uczynił. Czasami wierzący ludzie opowiadają świadectwo w taki sposób, że tam jest 10% Jezusa i Jego łaski, a 90% ich samych, ich własnego życia, ich własnych problemów i skupienie, wielkie skupienie na tym, jak ich życie się zmieniło, jak ich życie się poprawiło. I nie chcę tego, wiecie, krytykować w czambu, w jakimś sensie oczywiście to też jest świadectwo o tym, czego Bóg ostatecznie dokonał, ale dobrze jest przyglądać się tym biblijnym przykładom apostołów, którzy w dziejach apostolskich i często w listach, szczególnie apostoł Paweł, składa świadectwo o tym, czego Bóg dokonał w jego życiu i, i zobaczcie, na czym on się skupia, co on podkreśla. To jego świadectwo tutaj jest zawarte zaledwie w kilku wierszach, a jakże jest bogate w treść. I to jest coś, czego potrzebujemy się uczyć i coś, o co módmy się, żeby Duch Święty nas uzdolnił do bycia takimi świadkami. Czasami nam się wydaje, że w wielości słów jest siła. Generalnie tak nie jest. Im więcej słów, tym więcej można, że tak powiem, zejść na różne boczne drogi. Im, Im w mniej słowach potrafimy przekazać wartościową treść, tym widzę odzwierciedlenie tego, jak Bóg mówi. Zobaczcie, jak Pan Jezus w krótkich przypowieściach, znowu w kilku wierszach często, to Jego przypowieści, czasami w jednym wierszu, cała przypowieść, cała ilustracja, tak, tak yy, zwięźle, tak, tak bogato w tym, co Pan Jezus mówił. I to są rzeczy, które módmy się, żeby Bóg nas uczył, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy, wiecie, za dużo mówią. Czasami trzeba więcej powiedzieć, ale czasami można przegadać pewne rzeczy, czasami można się tak porozchodzić na różne strony albo mówić nie o tym, co trzeba. Więc tutaj na pewno jest dla nas, wierzę w tym fragmencie, lekcja składania dobrego świadectwa o Panu Jezusie. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział 12 dwunastego wiersza. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi, dziękuję, dziękuję. I jak zobaczycie w Grece to słowo, ono jest bardzo podobne do słowa łaska. Słowo łaska w języku greckim, to pewnie znacie to słowo, to jest jakie słowo? Haris. A tu mamy haren, bardzo podobne słowo, prawie identyczne. Łaska jest ściśle związana z dziękczynieniem. Apostoł Paweł po pierwsze dziękuję i nie dziękuję sobie, ale dziękuję Chrystusowi Jezusowi. Mówi, dziękuję temu, który mnie wzmocnił. Tutaj dosłownie jest takie słowo, które oznacza napełnił siłą, napełnił mocą. Dziękuję temu, który napełnił mocą. Kiedyś byłem, mówi, bez siły, bez mocy. Kiedyś byłem martwy. Ale dziękuję temu, który napełnił mnie mocą. Chrystusowi, Jezusowi. Naszemu Panu. Od tego zaczyna swoje świadectwo: od dziękczynienia Jezusowi. I obyśmy my tak zaczynali. Od podziękowania temu, który nas napełnił życiem, napełnił nas swoją mocą, kiedy byliśmy bez życia, kiedy byliśmy martwi, bezsilni. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił. Chrystusowi Jezusowi. Naszemu Panu. I tutaj to ciągłe określenie Jezusa jako Pana, jako Władcy. Nie ma zbawienia bez panowania Jezusa w naszym życiu. Ci, którzy chcą tylko Zbawiciela bez Pana, wchodzą inną drogą, są złodziejami i włamywaczami. Jeżeli chcemy wejść przez bramę, którą jest Jezus, to jest brama Jego panowania. To jest jedyna zbawcza brama. Kiedy uznasz Go Panem swojego życia, kiedy przestajesz rządzić swoim życiem i oddajesz rządy swego życia w Jego ręce, kiedy On zaczyna w tobie panować. I wtedy doświadczasz zbawienia. Kto uzna Jezusa Panem i od samego początku, tu ostatnio w środę czytaliśmy dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział o nawróceniu Pawła. Pierwsze pytanie, które, Jezu, które Paweł, wtedy jeszcze Saul, zadaje Jezusowi jest, co chcesz, abym uczynił Panie? To jest jego pierwsze pytanie, kiedy Jezus powalił go na ziemię. Co chcesz, abym uczynił Panie? Kochani, to musi być pytanie naszego życia. Jeśli prawdziwie narodziliśmy się z ducha, jeśli prawdziwie zostaliśmy, tak jak on, powaleni na ziemię w naszej pysze, w naszej głupocie religijnej, w naszych wysiłkach, które myśleliśmy, że są dobre, a okazały się być złe, okazały się być puste, okazały się bezowocne, okazały się... Na nic niezdatne, żeby nas usprawiedliwić. Paweł mówi: to wszystko, co kiedyś uznawałem za zysk, teraz widzę, że to były śmieci, że to były straty. To musi być miejsce naszego życia, w którym uznajemy dotychczasowe nasze życie za złe, grzeszne, bezprawne, to wszystko cała nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona, i nasze poddanie się Jemu jako Panu. Co chcesz teraz, abym czynił? Panie, teraz Ty jesteś Panem mojego życia, teraz Ty masz władzę w moim życiu. Co chcesz, abym czynił? Jak chcesz, żebym żył? Jak mam postępować? Dziękuję temu, który mnie umocnił, który dał mi siłę, który mnie napełnił swą mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, tutaj w jednym przekładzie mam, Tutaj jest to takie wyrażenie, które też jest różnie tłumaczone. W innym przekładzie, który uznał mnie za godnego zaufania. I tutaj Paweł nie mówi o tym, że on jako niewierzący jeszcze, nieodrodzony człowiek był kimś, w kim Bóg zauważył, że jest godnym zaufania człowiekiem, bo nikt z nas nie jest godny zaufania, kiedy jesteśmy grzesznikami, zbuntowanymi przeciwko Bogu, martwymi w naszych grzechach i upadkach, ale tutaj Paweł mówi od razu w kontekście tego, do czego Bóg go powołał, zobaczcie, uznał mnie za godnego zaufania, wyznaczając mnie albo przeznaczając mnie do służby, czyli ten, który był prześladowcą Kościoła, ten, który był bluźniercą wobec Boga, został uznany za człowieka, którego Bóg sobie wybrał do niezwykłej apostolskiej posługi. I za to jest wdzięczny, za to dziękuję, że nie tylko go zbawił, nie tylko go usprawiedliwił, nie tylko przebaczył mu to wszystko, co robił, ale... Kiedy oddał swoje życie pod jego panowanie, Jezus powierzył mu wielką służbę apostolstwa wśród Bogan i uznał go za godnego, żeby coś takiego mógł powierzyć. Nie dlatego, że mówię, w nim samym było coś, co, co Bóg zobaczył i uznał za godnego, bo wiemy, że w nikim z nas nie ma niczego dobrego. Zresztą Paweł w innym miejscu o tym mówi. We mnie, mówi, we mnie samym mówi, nie mieszka dobro. Nie mieszka dobro. Paweł nawet później, jako apostoł Chrystusa, cały czas mówi o sobie jako największym grzeszniku. I mówi w czasie teraźniejszym. Nie mówi w czasie przeszłym. Mówi w czasie teraźniejszym. Nie mieszka we mnie żadne dobro. Nie mieszka we mnie dobro w ciele moim. We mnie samym. Więc wierzę, i zresztą dalej w tym fragmencie o tym mówi, że to wszystko jest dziełem Bożej łaski. Uznał mnie za godnego wiary, czy wiarygodnego, żeby przeznaczyć mnie do służby, mnie, i teraz właśnie mówi, to jest niezwykłe, mnie, kim ja byłem, mówi, kim ja byłem, mówi, bluźnierce. Kiedyś mówi, byłem bluźniercą i to słowo bluźnierca jest słowem, które oznacza człowieka, który bluźnił Bogu człowieka, który bluźnił Bogu. Paweł był gorliwym czcicielem Boga Izraela, Jahwe. Studiował jego pisma, modlił się, pościł, był faryzeuszem z faryzeuszu, był bardzo gorliwym człowiekiem, ale kiedy doszła do niego wieść, o Jezusie Chrystusie, że on jest wybrany, on jest tym mesjaszem, o którym mówią prorocy, Mojżesz, Psalmy. To on bluźnił Jezusowi, prawda? On, on nie bluźnił Jachwę, Chociaż wiemy, że Jezus jest Jachwę i dlatego tutaj siebie uznaje za bluźniercę przeciwko Jahwe, bluźniercę, który bluźnił przeciwko Bogu, kiedy on w swojej gorliwości dla Boga Izraela bluźnił Chrystusowi. Tego nie rozumiał, że bluźni Bogu. Kto bluźni przeciwko Jezusowi, bluźni przeciwko Bogu. Kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, bluźni przeciwko Bogu. I Paweł teraz, po latach, rozumie, że był bluźniercą. Był człowiekiem, który zawinił wobec Boga. Bluźnił Bogu. To jest na największe zło, kiedy człowiek sprzeciwia się Bogu i bluźni Bogu. I Paweł jest tego świadomy, że był w swojej religijnej nieświadomości bluźniercą wobec Boga. Myślał, że służy Bogu, bluźniąc Bogu. To jest tragedia wielu ludzi, którzy w swojej religijnej gorliwości bluźnią Jezusowi Chrystusowi, nie uznając Go za tego, kim jest. Bluźnią Duchowi Świętemu, nie uznając Go za to, kim jest. Bluźnią Bogu, nie rozumiejąc tego, Dałby Bóg, żeby tak jak Paweł doszli do miejsca, w którym uznają siebie za bluźnierców. Mówi, byłem bluźniercą, a więc byłem winny wobec Boga, ale więcej, był też winny wobec ludzi, wobec tych, którzy prawdziwie kochali Boga i służyli Bogu i poznali Boga w Jezusie Chrystusie. Mówi, byłem prześladowcą i gnębicielem. Prześladowcą i gnębicielem. Kogo? tych, którzy wierzyli w Chrystusa. Wiemy, jakie było jego przeszłość. Jak czytaliśmy w dziejach apostolskich, wywlekał z domów mężczyzny, kobiety, w więzach prowadził ich, jeździł do innych miast nawet, żeby stamtąd przyprowadzić w więzach tych, którzy wyznawali imię Jezusa. Mówi, byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem. To jest niezwykłe. Zobaczcie, że on po latach wciąż ma ten obraz siebie z przeszłości takiego. Bóg mu przebaczył, Bóg mu już tego nigdy nie wypomni, ale On o tym pamięta i my też musimy pamiętać. Kochani, nie po to, żeby teraz do końca życia się obwiniać i, i żyć w poczuciu winy i jakiegoś yy, yy, poniżania siebie i, i, i utrapienia duszy, nie po to, żeby wiedzieć, jak wielką łaskę Bóg nam okazał, żeby wiedzieć, z jakiego bagna nas wyrwał, z jakiego zła nas oczyścił. Tego nie możemy zapomnieć. Bóg nam już tego nigdy nie wypomni, powtarzam. On obiecał, że nasze grzechy są oddalone od nas daleko, jak wschód od zachodu, więc to nie, jest, to nie są słowa wywołujące potępienie, ale to są słowa, które pomagają nam wiedzieć, pamiętać i wielbić Boga za to, skąd nas wyrwał. Jak wiele nam wybaczył, żeby kochać Go całym sercem, służyć Mu całym naszym życiem, żeby ta wdzięczność, która jest tutaj w Pawle, była w nas, kochani. Byłem bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, lecz dostąpiłem miłosierdzia. To jest Jego świadectwo. Bóg się nade mną zmiłował w moim stanie bluźnierstwa i prześladowania Jego Kościoła. Mówi, działałem w nieświadomości, w niewierze. Byłem nieświadomy, tak jak każdy niewierzący człowiek jest w jakiejś mierze nieświadomy tego, co robi. Paweł był wykształconym człowiekiem, inteligentnym człowiekiem, myślącym człowiekiem i można powiedzieć, w jakiej nieświadomości, co on nie był, czego on nie był świadomy. Przecież słyszał o Jezusie, myślał chyba, znał Pisma, ale jednak był ślepy, miał zasłonę na oczach. Tak jak i my mieliśmy. Wielu z nas przecież od dziecka chodziło do kościoła jakiegoś i, i klękaliśmy, i modliliśmy się, i śpiewaliśmy o Bożej miłości, o Jezusie, prawda? Śpiewaliście? Ja śpiewałem, ze łzami nieraz jako dziecko przeżywałem emocjonalnie te religijne piosenki, ale co z tego? Byłem ślepy, byłem nieświadomy, nadal byłem bluźniercą, nadal byłem złym człowiekiem, oddany grzechowi, w niewoli grzechu, ślepy tak naprawdę, nieświadomy. Z jednej strony można powiedzieć świadomy, przecież chodziłeś, słyszałeś, czytałeś, mówili ci od dziecka, tłumaczyli ci, wiedziałeś o niebie, o piekle, o, o Bogu, o krzyżu, o zmartwychwstaniu, niby to wszystko wiedziałem, a jednak byłem tego nieświadomy. To, to, to, to, to, to nie sprawiało, że kochałem Boga, to nie sprawiało, że Go czciłem, że Mu dziękowałem. Religijna ślepota, religijna obrzędowość, w której, tak jak mówię, mogą być emocje, mogą być jakieś przeżycia. Nawet jakaś moralność z tego może wyrastać, bo pewnych rzeczy nie robiłem ze względu na swoją wiarę, religijność. Tak, bałem się kary, bałem się piekła, bałem się sędziego, który, przed którym kiedyś stanę, więc ta religijność wpływała na moje życie w jakiś sposób. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle to nie, nie miało znaczenia. To miało znaczenie ale to nie znaczy, że byłem tym kim Bóg chce, żebyśmy się byli w Chrystusie. I myślę, że doświadczenie niektórych z was mogło być podobne. Działaliśmy w nieświadomości, w niewierze. I Paweł tak siebie postrzega w całej swojej gorliwości religijnej, której mówi prześcigałem innych z mojego pokolenia. Więc Paweł nie był takim byle jakim faryzeuszem, ale był faryzeuszem najlepszym z najlepszych, najgorliwszym z najgorliwszych. Tak siebie postrzegał, tak o sobie mówi. Mówi, i rzeczywiście przeobficie okazała się łaska naszego Pana. Zobaczcie, co on podkreśla w tym świadectwie. Najpierw mówi o miłosierdziu, czy zaczyna od tej mocy, którą Bóg go obdarzył, tym posileniu, później mówi o miłosierdziu, a teraz mówi o łasce. To są rzeczy, kochani, które w naszym świadectwie muszą brzmieć wyraźnie. Boże miłosierdzie, Boża łaska, przeobfitość, przeogromność Jego łaski, niezasłużonej. Byliśmy kimś, kto nie zasługiwał na łaskę. Tak jak Paweł mówi, byłem bluźniercą, prześladowcą. Nie zasługiwałem w żaden sposób, na żadną dobroć Boga. Ale On w swej przeogromnej, przeobfitej łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością. Zobaczcie, Bóg wlał w Jego serce wiarę, oświecił Go, pozwolił Mu uwierzyć i napełnił Go miłością, miłością do Boga i miłością do zgubionych ludzi. I widzimy, że całe jego życie dalsze było wyrazem tego, co, co, o czym Paweł tu mówi. Wiary, ogromnej wiary w Boga. Wiary, która nie widziała przeszkód, nie widziała niczego, co mogłoby zatrzymać Boga i jego plan. Czy to były więzy, czy to były prześladowania, czy to było więzienie, czy rozbicie się okrętu. Gdziekolwiek był, on wierzył w Boga, że Bóg, jeśli zechce, ma moc go wyrwać z tego wszystkiego. Zamknie paszczę lwów. Wyrwie go z wszelkiego niebezpieczeństwa, jeśli taka jest jego wola, żeby dalej żył i służył, aż do czasu, kiedy przyjdzie jego dzień. I tak się stało. Kiedy przyszedł jego dzień i został ścięty. Jezus powiedział, dzisiaj jest ten dzień, kiedy idziesz do domu. Ale do tego dnia on trwał w wierze i był pełen miłości. Miłości do, do ludzi, miłości do kościoła, miłości do braci i sióstr. I to tak wyraźnie widzimy w jego pismach. Nie tylko w jego pismach, ale w świadectwie jego życia, ile on kilometrów przemierzał, żeby odwiedzać zbory, pocieszać braci, nauczać, napominać. Nie siedział bezczynnie, ale aktywnie służył, poświęcał się, nie szczędził sił, nie szczędził niczego, żeby być tym wiernym sługą i okazać się wierny w tym, do czego Bóg go powołał. Mówi, rzeczywiście, przeobficie, przeogromnie okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, kto jest źródłem wiary i miłości w nas? Chrystus. Jeśli mamy Chrystusa, jeśli w Niego uwierzyliśmy, jeśli Jemu poddaliśmy się, to On nas napełnia wiarą i miłością. Jeśli chcemy mieć miłość, to tylko przez bliskość z Chrystusem, kochani. Kiedy modlimy się o miłość, o wiarę, o te jakieś inne aspekty chrześcijańskiego charakteru, to wiedzmy, że one wszystkie są doskonałe w Chrystusie i tylko w Nim, i tylko przez naszą relację z Nim możemy ich doświadczać. Jeśli modlisz się o miłość i nie myślisz o tym, że tą miłość możesz mieć, kiedy zbliżysz się do Chrystusa, ale chcesz po prostu mieć miłość, chcesz po prostu mieć moc, chcesz po prostu mieć wiarę, chcesz mieć to czy tamto, tego nie ma poza Chrystusem dla chrześcijanina. To jest tylko w Chrystusie. Całe bogactwo, piękno, doskonałość jest w Chrystusie. Im bliżej jesteśmy Pana Jezusa Chrystusa, im bardziej jesteśmy Mu poddani, tym więcej Jego atrybutów więcej przymiotów, więcej Jego charakteru w nas, więcej wiary, więcej miłości, cierpliwości, łagodności, dobroci, opanowania tego wszystkiego, co jest w Chrystusie, w doskonałości. Pamiętajmy o tym, to jest w Chrystusie Jezusie. I tutaj Paweł to przypisuje temu, któremu się to należy. Zobaczcie, nie ma tam... Zobaczcie, jaki ja dobry się stałem, zobaczcie, jak ja się poprawiłem, zobaczcie, jakie teraz ja sukcesy odnoszę, zobaczcie, jakie moje życie. Czasami tak brzmiało nasze świadectwa. Boże, kochany, zachowaj nas od tego. Nic takiego nie ma tutaj w świadectwie Pawła. W jego świadectwie jest łaska Chrystusa, miłosierdzie Boże, Jezus Chrystus, który jest źródłem wszelkiego dobra w naszym życiu, on jest wywyższony w tym świadectwie i mówi, to jest, to, to, to, to co mówię, mówi, jest wiarygodne. Zobaczcie, 15 wiersz. Wiarygodne to jest to słowo, to, co mówię, to jest wiarygodne. Naprawdę tak jest. Mówię, nic tu nie ściemniam, nic tu nie koloryzuje, niczego tu nie dodaję. To, to, co mówię, jest godne wiary. Naprawdę uwierzcie, że tak jest, jak wam mówię. Mówię prawdę. Mówię, wiarygodne to słowo i wszelkiego przyjęcia godne. I, I zauważcie, jak Paweł to powtarza w tych listach. Pierwszy list Tymoteusza, drugi Tymoteusza, list do Tytusa. Zauważcie, jak te, te zwroty się pojawiają, że to jest wiarygodne. To, co mówię, naprawdę jest godne wiary. W różnych miejscach ciekawych zauważcie, kiedy Paweł tego używa. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Dzisiaj, jutro, pojutrze ten świat mówi, obchodzi wesołe święta. Stawia choinki, ludzie rozdają prezenty, jedzą smaczne rzeczy, tak jak my będziemy jeść. Zapraszają się na kolacje wigilijne itd., ale ilu rzeczywiście świętuje przyjście na świat Jezusa Chrystusa, aby zbawić grzeszników? Wiecie, gdzie zbudowano największą, najdroższą choinkę na świecie? Nie pamiętam, jaka była kwota, ale to największa, naj, najbardziej, najwięcej pieniędzy wydali na choinkę w centrum handlowym, w Dubaju. W jednym z, nie pamiętam czy to był do, nie jestem pewien czy to był, ale jeden z arabskich krajów. Teraz wyleć mówiłem dzisiaj rano. Jak? Emiraty Arabskie, tam gdzie jest zakazane imię Jezusa, gdzie jest zakazana wiara w Chrystusa. I tam postawiono najdroższą na świecie choinkę. Paradoks jakiś przedziwny która oczywiście nie ma nic wspólnego z Chrystusem i z Jego przyjściem, śmiercią zagrzeszników. I teraz nie, nie, nie mówię tego po to, żeby wszystkich choinkowców y, zmieszać z błotem. Absolutnie nie. Chcesz, to se stawiaj, świeć se, czym tam chcesz. Ale nie mieszaj tego z Chrystusem. Bo ci... Słudzy Mohameta mają lepszą choinkę od Twojej i to pff, bez porównania lepszą i bogatszą i droższą wydali taką kasę, żeby pokazać całemu światu, że oni też obchodzą Merry Christmas, Wesołych Świąt, tylko o co, co chodzi, nikt z nich tam nie ma pojęcia, że w tych krajach rzekomo chrześcijańskich to jest symbol wiecznego życia w Chrystusie. Więc możemy się skupić na symbolach, możemy się skupić na tych różnych obrządkowych sprawach, ale na czym się skupiali apostołowie? Na czym się skupiali ci, którzy prawdziwie znali Jezusa Chrystusa? Zobaczcie. Mówi, to jest wiarygodne i godne wszelkiego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I co Paweł mówi? Z których ja jestem pierwszy. Byłem bluźniercą, byłem prześladowcą. I Paweł nie widzi siebie jako małego grzesznika, nie widzi siebie jako takiego człowieka, no który przecież chciał dobrze, starał się, no przecież wierzył w Boga, no przecież nie był najgorszy, no nie gwałcił, nie, nie robił wielu grzechów, tak? Starał się czystym zachować całe swoje życie od grzechu, a zobaczcie, kiedy jest skonfrontowany z Chrystusem, mówi, jestem największym, pierwszym z grzeszników. I myślę, że każdy z nas, jeśli nawróciliśmy się do Boga, nie widzieliśmy siebie jako takich nie najgorszych grzeszników. Ale mam nadzieję, że każdy z nas, kiedy prawdziwie spotkaliśmy się z Chrystusem, z Jego świętością, z Jego sprawiedliwością, uznaliśmy siebie za najgorszych grzeszników. Ja pamiętam dokładnie ten dzień kiedy Bóg otworzył moje ślepe oczy na moją obłudę religijną, na moje zakłamanie, na moje zło, które, które przenikało moje religijne życie do tej pory. I pamiętam, jak gorzko płakałem. Pamiętam, jak, jak, jak po raz pierwszy uświadomiłem sobie zło, w którym żyłem, którego nie widziałem do tej pory, na które byłem ślepy. Kochani, Pan Jezus mówi, komu mało przebaczono, mało miłuje. Ale komu wiele przebaczono, ten bardzo mocno miłuje. I obyśmy byli świadomi, jak wiele nam przebaczono. Obyśmy nie myśleli, że a, ja to jakoś tam bym się wśliznął jednak do nieba. A, ja nie byłem taki najgorszy. A, ja przecież nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tamtego. Możemy sobie wypowiadać różne listy rzeczy, których nie zrobiliśmy. Ale to, co zrobiliśmy, wystarczyło, żeby nas posłać do piekła i Bóg byłby sprawiedliwy. Gdyby tylko był sprawiedliwy, tylko, wiemy, że On jest sprawiedliwy, ale gdyby nie było miłosierdzia, nie było łaski, gdyby była tylko sprawiedliwość, to nikt z nas by się nie ostał. Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy zasłużyliśmy na wieczną śmierć, na wieczne potępienie, wieczne odrzucenie. Byliśmy strasznymi grzesznikami. Jeśli tego myśl, nie myślisz o sobie, że byłeś, czy jesteś jeszcze może, zachowaj Boże, strasznym grzesznikiem, to, to, to nie poznałeś łaski Bożej, to nie poznałeś Chrystusa. Jeśli upatrujesz w sobie jakieś dobro, upatrujesz w sobie jakąś zacność, która sprawiła, że Chrystus umarł za ciebie, nie, On nie umarł za ciebie, dlatego i za mnie, że byliśmy wspaniali, godni Jego miłości i cokolwiek było w nas wartościowego. Byliśmy do, doszczętnie przesiąknięci grzechem, śmiercią, buntem, złem. Chrystus umarł za grzeszników, nie umarł za sprawiedliwych, nie umarł za tych, którzy nie potrzebowali Zbawiciela, nie przyszedł do tych, którzy nie potrzebują lekarza, ale do tych, którzy są chorzy na duszy którzy potrzebują ratunku, potrzebują lekarza, potrzebują zbawienia. Chrystus Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników. I Paweł mówi, z których ja jestem pierwszy. Ale mówi, dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć, aby mieć życie wieczne. Paweł patrzy na siebie i na to, jak Bóg się nad nim zmiłował, jaką łaskę jemu okazał i rozumie, że Bóg wykorzysta to jako świadectwo dla innych, że inni, usłyszawszy o tym, kim był i co Bóg w, nie, w jego życiu zrobił, też nabiorą nadziei, wiary, że w ich życiu też może tak być. Kochani, to jest cel naszego świadectwa, po to mówimy świadectwo, żeby inni... Mogli zobaczyć, że dla nich też jest przebaczenie, że dla nich też jest ratunek, że tak jak nam Bóg przebaczył, tak jak nas zmienił, musimy szczerze mówić o tym, kim byliśmy. Nie rozwodzić się, nie wiadomo w jakich szczegółach, ale tak jak tutaj, użyć konkretnych słów, prawdziwych słów, nie szczędzić sobie, powiedzieć, byłem taki i taki, złodziejem byłem, tak, jeśli kradłem, byłem kłamcą, byłem obłudnikiem, byłem pogrożony w pornografii, Byłem zniewolony tym, tamtym, wódką, cokolwiek było w naszym życiu. Powiedzmy to ludziom. Ludzie potrzebują to słyszeć, z czego Bóg nas wyrwał, żeby mieli nadzieję, że dla nich też jest nadzieja. Kiedy tak to uliżemy, kiedy tak to pokażemy, wiecie, takie tam opowiemy o tym, mieliśmy taki problem, taki problem, to komuś też może pomóc. Ale tutaj Paweł widzimy, nie szczędzi siebie. Używa dwóch, trzech, czterech zwrotów. Mówiąc konkretnie o swoich grzechach, o okropieństwie, o, o głębokości zła i mówi, byłem najgorszym grzesznikiem, jaki mógł być. Tak siebie widział i to nie są jakieś jego słowa, którymi chcę zrobić wrażenie, nie on tak siebie widział. Wiedział, że to, to, to wszystko, co było, ta cała jego religijność, to wszystko było złe. Później o tym wyraźnie mówi w innych listach. To wszystko były śmieci, to był gnój, to były, to były szkody, mówię. a myślałem, że to wszystko było dobre. Więc po to mówimy świadectwo, kochani, żeby pomóc innym zobaczyć, że jest dla nich nadzieja, że w Jezusie Chrystusie, zobaczcie, jest, jest życie wieczne, mówi XVI Wiesz, dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć, dla wszystkich, którzy uchwycą się Jezusa, tak jak my się Go uchwyciliśmy, uchwycą się życia wiecznego, przyjmą tą łaskę, przyjmą to miłosierdzie, aby... Mieć życie wieczne. O tym musimy mówić w naszym świadectwie, o życiu wiecznym, które jest w Jezusie Chrystusie, które jest dostępne dla każdego, kto tylko uwierzy, tak jak my uwierzyliśmy. Przyszliśmy z pustymi rękami, przyszliśmy w naszym grzesznym stanie i, i Bóg nas zbawił, i Bóg nam przebaczył, i Bóg nas przemienił i wlał w nasze serca wiarę, i wna, wlał w nasze serca miłość. I już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. A wiemy, że jeszcze będziemy kimś daleko większym niż dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy w drodze do domu, do wieczności, do Królestwa. Kochani, jakże piękne to świadectwo, aby inni słuchając, mogli uwierzyć. I teraz zobaczcie, jak Paweł kończy, tak jak zaczyna. Dzięk czynieniem i chwałą. Mówi a temu, a królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jednemu Bogu. Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Kochani, niechaj nasze świadectwo rozpoczyna się dziękczynieniem i niechaj nasze świadectwo kończy się uwielbieniem Boga. Nie siebie samych głosimy. Głosimy Jezusa Chrystusa, że jest Panem. Głosimy zbawienie dla grzeszników. Opowiadamy, jak wielkie rzeczy Bóg nam uczynił, aby inni wiedzieli, że jest dla nich nadzieja. Ale w tym wszystkim pilnujmy się, żeby sobie nie przypisywać chwały, żeby siebie nie wywyższać, żeby siebie nie wynosić. To jest nasza podła skłonność, że lubimy mówić o sobie. Nawet jak mówimy o Bogu. Nawet jak służymy Bogu, to gdzieś tam w tym naszym starym, starej naturze, którą musimy ciągle uśmiercać, jest ta chęć, żeby siebie pokazać, żeby siebie gdzieś tam chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę sobie chwały odebrać. Nie. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Dałby Bóg, żeby, żebyśmy to coraz bardziej to umieli w naszym życiu, żeby tego coraz więcej było w nas kochani, nie tylko kiedy się tu gromadzimy, tutaj też jak najbardziej, to musi być, inaczej sobie nie wyobrażam Kościoła, kiedy człowiek jest wywyższony, kiedy na człowieka są oczy zwrócone, kiedy gdzieś szukamy jakichś swoich rzeczy, Boże zachowaj nas, to jest obrzydliwe. Natomiast musi być Chrystus wywyższony, musi być Bóg uwielbiony, na Nim muszą być nasze oczy, na Nim ku Niemu nasze serca, ale nie tylko tutaj. Całe nasze życie winno być takim życiem. Czyjemy, czy pijemy, tak jak tutaj będziemy niedługo, ale jeszcze trochę, to dla chwały Bożej, we wszystkim kochani, we wszystkim, dla chwały Bożej. Tego szukajmy. To jest cel i sens naszego życia. Dojść do takiego miejsca dziękczynienia i uwielbienia i skupienia na Bogu, że wręcz to wytryskuje z nas. Nie możemy się powstrzymać, żeby Bogu nie podziękować, żeby Boga nie pochwalić, żeby na Boga nie wskazać. Dałby Bóg, żeby tego coraz więcej w naszym życiu, kochani. Powstańmy do modlitwy, dziękczynienia, pieśni. Wywyższajmy naszego Boga, który nam zgotował tak wielkie zbawienie. Kochany nasz Ojcze, chcemy stanąć przed Tobą świadomi, jaki nasze życie jest świadectwem Twojej ogromnej łaski, wielkiego miłosierdzia. I my byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, i my byliśmy w ciemności. Jakkolwiek mogliśmy o sobie dobrze mówić i, i nawet inni o nas mogli dobrze mówić i myśleć, to w głębi serca, jeśli dzisiaj znamy Ciebie, to wiemy, że byliśmy grzesznikami, że byliśmy niegodni Ciebie, że w żaden sposób nie zasłużyliśmy na to, czego doświadczyliśmy, ale w tym wszystkim dostrzegamy i chwalimy Twoje miłosierdzie i Twoją łaskę, i Panie, zachowaj nas, żebyśmy na jakimkolwiek etapie naszego życia inaczej myśleli, żebyśmy sądzili, że coś nam się należy, żebyśmy sądzili, że na coś zasłużyliśmy, że jesteśmy czegoś godni. Boże, zachowaj nas. Pomóż nam widzieć siebie, że jesteśmy tymi, którzy dostali łaskę niezasłużoną, miłosierdzie które zostało okupione Twoją wielką śmiercią, Twoim wielkim cierpieniem. Daj, Panie, otwieraj nasze oczy bardziej na poznanie tej, tej łaski i, i mocy Twojej i zbawienia, jakie objawiłeś w krzyżu. Prosimy, prosimy, daj nam dzisiaj, tutaj kiedy za chwilę będziemy dalej modlić się i śpiewać i rozmawiać i rozważać Twe Słowo, by nasze serca uwielbiały Ciebie, radowały się w Tobie, czerpały z Ciebie. Prosimy, błogosław ten czas tej naszej tutaj społeczności przed Tobą, kiedy będziemy jedli, pili i rozmawiali. Daj, Panie, byśmy we wszystkim wysławiali Ciebie. Godzien jesteś, czci chwały uwielbienia. Wielki Zbawicielu, to pomóż nam przez Twego Ducha żyć takim życiem uwielbienia, chwały, codziennie, we wszystkim. Wybacz nam, wybacz nam, kiedy skupiamy się na sobie, kiedy szukamy swego, kiedy wydaje się, że to my panujemy, a nie Ty panujesz. Wybacz nam, Panie, bądź Panem naszego życia, króluj w naszym życiu, jaśniej, Coraz bardziej w naszym życiu. Amen.